Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trupkę nacisnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacząć. Ja nie mówię na żywo, ja mówię Mój głos. Ode mnie oddzielonych, chcą nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy już w ostatnim odcinku w 2019 roku. Nie było ich za dużo. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że przez 10 lat, podcastu nie tylko dla orów, yy, machnąłem prawie 550 odcinków, a przez ostatnie 5 lat yy, mniej, dużo, dużo, dużo mniej. No ale nieważne, nieważna ilość, ważna jakość, a w dzisiejszym odcinku właśnie będzie jakość i jakość we dwójkę. No bo dzisiaj gość specjalny, nie ten pan, co był przed, przed chwilą, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale yy, to był pan Piłsudski. Tak, to był pan Piłsudski i komentował, jak to technika wkracza w nowe życie. Zatem troszeczkę historii dowiedzieliście się może w podcaście nie tylko dla orów, nie tylko głupie gadanie redaktora i gości, tak jak ostatnio znaczy nie mówię, że głupie gości tylko ostatnio z Martinem było dużo, no jak to z, wiecie, z Martinem y, tych rzeczy zatem dzisiaj będzie porządnie nie za długo, nie za krótko, tak idealnie czyli odcinek dla mnie bardzo ważny, bo z człowiekiem, który że tak powiem, troszkę mi tam podcastowo w pewnym momencie pomógł wygrzebać się ze śmieci Powiedział Dawidziński, wstawaj, jedziemy z tym koksem. No i tak ta nasza znajomość, w sumie nie wiem, dlaczego tak się stało, że nam się tak dobrze zadziało. Musiałbym się y, prokurenta y, pana P spytać, jeszcze wam nie powiem, o kogo chodzi. Y, no właśnie, kiedyś z nim y, pogadam, dlaczego tak się stało, dlaczego tak y, dobrze nam się współpracowało i kilka dni temu nam się spotkać udało, że tak... Y, Wierszowanie tutaj prawie powiem. Zatem yy, dzisiaj spotkanie, spotkanie, spotkanie. A, że człowiek jest yy, nie z poznania. Zupełnie z innej części świata. Ja w ogóle nie wiem, czy oni tam mają prąd, czy mają... Yy, yy, chciałem powiedzieć elektryczność, na no jak <ślistujesz> nie ma prądu, to też nie ma elektryczności. No ale nie wiem, co tam u nich... Yy, w Rzeszowie się dzieje, w każdym razie, żeby w Poznaniu ich tutaj dobrze przywitać, no to przygotowałem specjalną tutaj taką powitalną atmosferę. Mam tutaj w domu przygotowaną, tu właśnie jest deska taka duża, są pokrojone pyry, tak specjalnie w mundurkach jest poznański rogal jest poznański tutaj napiwek, są te, jak one się nazywają serwetki poznańskie z koziołkami no i też jest tutaj właśnie specjalny taki bryloczek z logiem nie tylko dla orów, no bo pierwsze wrażenie jest najważniejsze i tak z dziewczynami jest tak, z chłopakami tak jest no bo żeby życie miało smaczek raz dziewczyna, raz chłopaczek takie życie. W każdym razie, szanowny pan, przyjeżdża za chwilę. Ja schodzę na dół, bo umówiliśmy się gdzieś tutaj pod studiem. Podcastuję tych dla orów. No i kolega przyjeżdża, no i trzeba go powitać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idziemy na mały obiad, nie mamy za dużo czasu. No ale nieważna, jak już powiedziałem, ilość, ważna jakość. Zatem w dzisiejszym odcinku... Starszych panowie. Starszych panowie? Starszych panowie... Starsi Panowie dwaj. o, tak, starsi Panowie dwaj, starcie Panowie dwaj Lecimy, lecimy, lecimy. No to startujemy. Witam Was bardzo ponownie. Halo, słyszę się. Ja też się słyszę. Siebie słyszysz sama? Sama siebie słyszę. Dobrze. Witam Was bardzo ponownie. Już? Słyszysz siebie sama? Nie. W słuchawce? Nie. A może? Coś tam słyszę. No ja y, mam nadzieję... A powinnam? No troszeczkę. Raz, dwa, trzy. Witam was bardzo ponownie. baza okrętów podwodnych. Placek! Prezent, prezent, prezent powitalny. Chlebem i solą. Szaleństwo. Pyry. Nawet ważniejsza chyba niż rogal. Marciński, niż rogal. Marciński? A to? To jest jabłeczniówka. Możesz pospróbować. Wódka. Kierowca może. Może trochę. Domowa robota. A! I kwiaty. I kwiaty, takie te co lubię. <laughs> Filip tu wiedziałeś. Proszę bardzo. się serdecznie. i ten, nie? zatem witamy serdecznie w Poznaniu, tak tak. tak? tak. Rągal świętomarciński, tradycja. też to do plecaka na pamiątkę? Plecaka. Czekaj, ple... zrobię Poczekam. Ci ten y dla żony zdjęcie, że nie oszukujesz I'm happy. <laughs> <laughs> Proszę bardzo Bardzo ładnie. To schowamy wszystko? Ładnie jesteś? Pozdrawiam ja wszystkich słuchaczy. Jadłem piękne śniadanie. Kwiaty mogę ten. Yy, szkoda, zgodę, że zgodę, nie masz torby. Nie, nie, nie, nie, nie, nie ale, ale... Szkoda, że nie masz torby Biedronki. Ja wiedziałem, że się zobaczymy kiedyś, powiedział Paweł. <głos> <głos> kiedyś ja wiedziałem, że się kiedyś spotkamy. Ja wiedziałem, że kiedyś e, poczuję zapach twoich perfum. E, Paweł. Filip mówi, że nie możesz już teraz być wariatem bo jest taki już bardziej e, dojrzalszy już taki poukładany troszkę kot związek tak, tak. prawie jak nasz, pre, jak, jak, jak nasz marszałek naszego kraju Oberstund Banffiller Kaczyński tak. To on też ma kota tak. ale ja mówię Filip, przy mnie możesz być wariatem jak, jak dawniej no tak, tak, tak podziękował kobieta ma zawód dość e, poważny Zobowiązujący. Zobowiązujący. Trzeba się <śmiech> I bada, badać się na każdym Można momencie. Można wariować, ale oczywiście pod kontrolą. Pod kontrolą, Żeby tak. nie przesadzić. Serdecznie witamy. No właśnie, Paweł... Y jak znajduje Wrocław, przepraszam, w Poznaniu jesteśmy, Tak myślałem o Skwarze. Paweł, od, oddaję Ci, ale, Cały wiesz, czas myślę ale wiesz, ci, którzy słuchają nas od wielu lat, wiedzą o co chodzi, ale tak sobie myślałem, żeby zrobić taki remake, remake takiego podcastu Skwary, jak, to jeszcze raz. jak czekał na mnie z Przemionem na rynku, nie wiem czy pamiętasz. Było. Było, że wiesz, że Skwara opowiada, opowiada, opowiada i nagle widzi tego gościa w czapeczce z logo y, Apple i widzi tego tego bilera y, narkotyków z Holandii, nie? I chciałem tak właśnie coś zrobić, no ale trochę nie miałem ręki, bo miałem, y, w, re, w rękach miałem prezent powitalny. Jak wiesz, czasy się zmieniają. Y, podcastowo też, teraz już tylko biznes. My dawniej piwo, dzisiaj... O, proszę. Koktajl tak. zdrowy, witamina C, pietruszka, pomarańcza, Herb, herbata bez cukru, kawy nie wolno, lekarz nie kazał. O i biznesy w międzyczasie i biznesy. Dobrze. Dziękuję. Dobra, dobra. No dobra. Dobra, dobra. Przyszli. No przyszli co? Na 3-4. Zaczynamy. 3, 2, 1, 0. Start. Jak to się wszystko zaczęło, za chwilę się dowiecie. Wojewódzka baza okrętów podwodnych rusza. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do ściągania i słuchania najnowszych odcinków mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że ten podcast ruszył, nie mogę się już doczekać, a co będzie dalej, zobaczycie. Podcast będzie chodzony, jeżdżony, biegany, mówiony, bo tym na co dzień się zajmuję. Co chwilę gdzieś idę, jadę, spotykam różnych ludzi. Po prostu coś się dzieje i będę starał się to dokumentować Yy, już wiem jak zrobić lepszą jakość audio która na pewno będzie nieco lepsza niż ten wstęp i pierwszy odcinek, ale to co nagrałem wcześniej, postanowiłem, że puszczę w takiej formie, w jakiej to zostało nagrane, bo to jest prawdziwe i nie będę tego yy, dyktował drugi raz, nie będę tego poprawiał bo chcę być autentyczny i taki ma być ten podcast jeszcze raz zapraszam do słuchania pozdrawiam wszystkich polskich podcasterów, wszystkich słuchających podcasty yy, miłego odbioru. Przepraszam, Rozterki na trasie łącz. Zapuściłem sercza. Coś tam mi się znalazło. No I tak odkryłem podcasty Górala. Zafascynowany, wielce tym yy, moim odkryciem niesamowitym. Od razu pociągnąłem wszystkie odcinki i wszystkie Jeden po drugim przesłuchałem. Nawet I, tak, dalej, I tak to dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, przepraszam, że się wtrącam, ale ja jestem narratorem w tej audycji. Dzień dobry.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 Wracamy po reklamach, wracamy e, Poznańsko, wracamy e, z. Z Pawłem. Z Pawłem, Paweł. Dzień dobry, Pepe, tak. z Filipem dzisiaj gościmy, rządzimy całe miasto nasze. Dzisiaj Dziś... można by powiedzieć Nóż i Widelec, nie? Tak. Nie, a Nóż Widelec, ale Nóż i Widelec, czyli witamy śniadaniowo no wiemy, wie. w, w dzisiejszym krótkim podcaście. E, no ale jesień to, można by powiedzieć, czas podcasterów. Kiedyś mieliśmy taki odcinek z panem redaktorem. E, czas podcasterów, ale to był czas yy, yy, wigilijny, kiedy ja, Samosia, Jacek Artimiak i chyba Łukasz Witkowski, nie, nie Jacek Artimiak, tylko Łukasz Witkowski i ten z, z Australii, nie pamiętam jak miał na imię, w polskim radio występowaliśmy, występowaliśmy i wtedy audycja się nazywała czas podcasterów i dzisiaj yy, 2019 mamy czas podcasterów w każdym razie dzisiaj śniadaniowo odwiedził mnie, no ja tak po prostu przejechał, przejeżdżał. Chodziłem z przegarzami. Tak, powiedzieć. tak, tak, właśnie. Ehm, jeden ze sławniejszych polskich postkaserów i jak tłumaczyłem mojej dziewczynie, e, jesteś bardzo ważną dla mnie osobą, bo kiedyś mnie wyciągnęłeś za uszy, e, z dołka. Do z dołka. Tak, było tak, było tak, było tak. A ja za to ci gotowałem różne inne dobre rzeczy. Ten pan już przychodzi cztery razy z tym wózkiem. Nie wiem czemu. Albo terrorysta. Albo terrorysta. Albumę, no. Albo jakiś fan. Albo zbiera ja dzieci, albo zbiera dzieci z ulicy. Dobrze, ale wracamy w, w, drugim, w drugim wejściu. Oddaję Ci mikrofon. No i cóż, co masz do powiedzenia ciekawego? No właśnie tu jest problem. nie gdybym... są takie ładne. Bo my siedzimy w knajpie i mamy okno na, na ulicę. Na świat. Gdybym właśnie miał coś więcej do powiedzenia, to pewnie bym nagrywał częściej. A w zasadzie... Eee, co mogę powiedzieć? Jest dobry czas, słuchajcie, jest dobry czas. Jest bardzo jest dobrze, lepsze. po 40 jest lepiej. Dzieci, żona ustatkowany szczęśliwy w tej chwili nawet nie mam czasu słuchać już podcastów, co jest dla mnie smutne a co dopiero nagrywać ale jestem wielkim fanem. Dla mnie to jest piękne przedsięwzięcie i zawsze będę kibicował. No i przede wszystkim przez podcasting się poznaliśmy, nie? Poznaliśmy Zobacz, się. To nie jest. nie znaliśmy to... się, a możemy gadać o wszystkim, nie? Eee, to jest właśnie to, bo patrz, tam pan Tatrę mocną akurat sobie konsumuje. Tak, tak. Pora obiadowa jest z 11.37. To już jest trzecia Tatra, bo on no, pierwsze a tam... dwie tam pod murem był. Oddać. Zdaje właśnie, tak, pod murkiem. Ale wracając, wracając tutaj na nasze podcastowe tory. Ale jestem, to, przepraszam, my kupowaliśmy śniadanie. Chleb, a pan kupował y, seteczkę pigwy z lodówki chciał. Tak, tak było, no jak kupowałem się na nie. Lekarz zalecał. Jadłem dzisiaj już w Poznaniu, jadłem już dzisiaj wszystko co najważniejsze. Uh -huh. Pyry, Rogal marciński. Uh -huh. Nalewka domowa. Uh -huh, tak. Oczywiście na spróbowanie. Bardzo dobra, ba bardzo dobra. Gospodarza muszę pochwalić. Papierówkowa. Spacer też zrobiliśmy tak jak pan doktor zalecał. No, my te trycy już musimy jednak trzymać się tych zaleceń. Ale... Tabletki wziąłeś w swoje? Nie. Jeszcze nie. Ja zaraz Które, mi pod... ręce drżą, <laughs> ale chciałem powiedzieć o tym, że skoro byłeś mm. pierwszym polskim podcasterem gastronomicznym, no to ja nie mogłem tak do Ciebie przyjść, wiesz? Zwyczajnie, nie? Gdybyś miał więcej czasu, to mi Ci zrobił 365 dań z pyr. A tak, no niestety dostałeś musieliśmy się zwyczajną, surową polską. Musieliśmy się tak na szybko, że tak powiem, zadowolić pyrą surową. Pyrą te? Tak, teraz tak, karpacio To Karpaccio z, Karpaccio z ziemniaka. Tak. Ja to, ja to może zrobię o tym odcinek i może to wypromujemy. Dobrze. Możesz nagrać. do tego. Wypromujemy na Twitterze. Tak. Dobrze. się jak kurka. Na, dwa, jeden. Zero start. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym, który było w Super, z tej strony Jacek Kuchnicz, a po tej wschodniej stronie? Paweł Prokopowicz, witamy serdecznie i zapraszamy do przesłuchania przeglądów z bieżącego tygodnia. Tak jest, Okej. Okay. Obieramy, mleko i nadziewamy płatyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Mieszamy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przesadowaną wodą, kroimy i, i podsypujemy sosem. Smażymy na trawie, luzu i różułga nawet z wołosia i mam już To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz gorzej na czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sału Słuchaj dalej, a nurz widelec przyda się w kuchni. Ten poszło. Dzisiaj mamy niespoczyankę. Słuchacie dla was? No witam serdecznie. To temu winki roboczne. Chciałem coś powiedzieć, ale to my starzy ludzie już tracimy pamięć i zapomniałem. Nie, my nie tracimy pamięć, tylko my pamiętamy wybiórczo, tylko to, co jest najważniejsze. O, masełko, to chyba jest tak. nie, za, nie za dobre na pamięć, ale tak. bardzo smakuje. Tak, smakowe masełko. Dobrze, kochani. Musimy lecieć. Tak, lecimy po malutku. Bo na wszystkie samoloty no. pouciekają. Jeszcze nabędę w drodze kupna chlebek na śniadanie. Dobry do domu. Czekają, koty czekają, koty czekają, kobiety czekają. Chciałem się spytać, jak Ci się, że tak powiem, podoba Poznań, ten jesienny, piękny, słoneczny? Poznań mi się bardzo podoba, mówili, ja jestem bardzo na, zadowolony. na paru takich rautach z kolegami, na trzech kawalerskich i, ja, nad, i ja na dwóch byłem, panieńskich. Ja byłem w Poznaniu zawsze zadowolony, mhm. także bardzo ładne miasto. Rynek mi się podoba, Stoknajp. Filip tutaj ma taką miejscówkę, że w zasadzie myślę, że wiele osób chciałoby tak mieszkać. Bo tutaj ma, raz, że ma rzut okiem na wszystko, bo ma piękny widok z okna, a dwa, że wszystko ma pod nosem. No tak. To jest fajne, tylko mówi, że tęskni trochę za wsią i dlatego musi przyjechać do mnie. Tak. Z rewizytą wtedy pojedziemy w Krzaczory, tam gdzie są komary, kleszcze, mhm. dam ci kalosze. Pójdziemy na, utaplacie w błocie. Ale takie gumofilce, takie, tak? Tak, tak ja od, takie. Ja, ja od gumy mam odtworzenia. Napijemy się wody z fontanny, coś, coś wymyślę. fajnie. Takie by. ładne dziewczyny, nie? Agnieszka tego nie będzie słuchać, ale. No, może nie takie. Będziemy bądź... zakupić pamiątki z Poznania, tak, bo bez, nas, pamiątki, tak. bez pamiątki jest wyjazd niezaliczony. Mhm. Więc musimy idziemy się z Państwem tak. teraz rozstać tak, na chwilę. Tak, tak. Adie. Wrócimy ze sklepu i ten. Do usłyszenia w następnym odcinku. Proszę Państwa, a teraz. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów każdy weekend. Słuchacie podcastu podcastofon.pl Refleksja na dziś Tak szybko życie! Upływa szybko życie! Upływa szybko życie! Kończymy to spotkanie, kończymy tę audycję z Pawłem. Paweł chciałbym się spytać: yy, jednym słowem, yy, wrażenia. Wyjebucha, żeby nie powiedzieć dwoma słowami, no. jest bardzo zajebiście. Dobrze. Bardzo fajnie. Przyjadę tu jeszcze, oczywiście, nie raz. Dobrze. Ale już nie w tym tygodniu. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja wtedy zmienię pościel i będzie w, tym razem będzie czysta. Trzeba przewieczyć, żeby nie tak. było napalone. Tak, tak. Napaleni to my możemy być. Dobrze. Bardzo fajnie. Spacer udany. No. Mhm. Yy, dobrze spędzony czas. Mhm. Nie żałuję. Eee... My i te... zapraszam z rewizytą, zapraszam, tak. zapraszam. Dobrze, czyli podcast Niegdyś dla orów podcast Anusz Widelec oraz, oraz podcast Wysokogórska baza łodzi podwodnych. Nie wiem czy w ogóle ktoś pamięta o tym podcaście. Nie, nikt no. nie pamięta. No właśnie, no właśnie. Więc kolejne spotkanie podcasterskie na szczycie. Zatem do usłyszenia i Adieu. do następnego razu. E, dobra, więc już my będziemy no to wszystko, powoli no, kończyć. Fajny podcast taki. I my, tak, już powoli będziemy kończyć.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 Czyli była treść, bo zawsze u Filipa była treść jakaś, ciągło, ciągle zmieniały się osoby. I ja to jestem w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie nowych okolicznościach przyrody. Nie bym czy sprawę, nie śledziłem. Nieważne. Można to zmienić. No i teraz przez te śmiechy już nie wiem coś śmiechy, chichy, śmiechy, chichy, jedziemy dalej. Odezwał się Gik. <śmiech> A plan jest taki. Ja nie mam, ja nie mam planu.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 Zawsze razem ścieżką naszych dni, snując wspólnych marzeń barwnych film. Kto mi dziś pokaże, dokąd dalej pójść, gdy Ciebie nie ma już. O, ktoś mi zabrał Ciebie, a ja jeszcze nie wiem, co się stało. Byłaś ze mną, a dziś wokół ciemność no Ktoś mi zabrał ciebie, patrz na naszym drzewie, będę i Inny z tobą poszedł, a ja jeszcze proszę przy mnie. Bo. Nie zmieniło życie, dalej trwa Nie odwrócę siłą tego dnia Puste słowo miłość Dziś nie znaczy nic Ktoś zerwał o, nic. o, Ktoś mi zabrał ciebie A ja jeszcze nie wiem co się stało Inny z tobą poszedł A ja jeszcze proszę przy mnie bo. Krótko mówiąc, a przepraszam, czy można? Emo, oczywiście. Oczywiście można. Kochanie, proszę, proszę, proszę pani, krótko mówiąc, nasze długie życie zawdzięczamy y, cukrowi.